Bardzo e, pojemny rozdział tej księgi i jest tutaj kilka bardzo istotnych zdarzeń e, wyczątkowanych. Pierwsze jest związanie e, szatana, rzucenie go do otchłani. Jest też zapowiedź e, milenium co mamy od czwartego do szóstego wiersza również mamy i to co będzie po tym tysiącu lat panowania chrystusa czyli znowu odpieczętowanie odchłani i wyjdzie szatan i znowu zbuntuje całą ludzkość mamy też i Wrzucenie szatana do jeziora ognia i siarki. Potem i sąd niewierzących od 11 wiersza. I to, że wszyscy, którzy nie będą zapisani w Księdze Życia, zostaną wrzuceni do tego samego miejsca. Nic z tych rzeczy byśmy nie wiedzieli, gdyby Bóg nam o tym nie powiedział. W ogóle to, że możemy wyglądać takie sprawy, jest dla nas poruszające, bo to oznacza, że Bóg rzeczywiście nas jak swoich najbliższych przyjaciół potraktował i o takich sprawach chciał nam naprzód powiedzieć. I w tym początkowym wierszu widzimy znowu anioła, który stąpił z nieba. Tutaj pozostaje sprawą twardą, kim ten anioł jest. Osobiście widzę w tym po prostu anioła, nie tyle samego Pana, który miał pewien autorytet darowany, żeby zamknąć otchłani. W dziewiątym rozdziale tej księgi czytaliśmy, że gwiazda spadła z nieba, co byśmy stwierdzili, że to jest szatan i miał na chwilę możliwość otwarcia otchłani i tam te demony, które są tam przetrzymywane, zostały wypuszczone. I to objawiłość czy objawi się w postaci tych armii błędnych czy fałszywych, takich emisariuszy szatana, którzy będą, którzy będą no, głosić tę nieprawdę na ziemi. Od domu do domu. Tutaj widzimy Anioła, czyli Posłańca Bożego, który ma klucz i łańcuch. Rozumiemy to jako symboliczne. Oczywiście tu mówimy o jakimś miejscu, które jest nie dla istot cielesnych, tylko duchowych, a więc nie ma tam jakiegoś zamka metalowego z kluczem, tylko jest to miejsce, które Pan otwiera lub zamyka jak to ten demon krzyczał wtedy do Pana, mówiąc przyszedłeś nas tu dręczyć przed czasem. Chodzi o to, że wolały te demony być posłane w świnie, niż do tej otchłani. Czym jest ta otchłań? Jest to rzecz taka troszeczkę zagadkowa, ale są miejsca w Biblii, które na ten temat coś mówią, może kilka podam. W liście do Rzymian jest takie miejsce w dziesiątym rozdziale, gdzie czytamy dziesiąty rozdział wiersz siódmy. Kto wstąpi do otchłani, to znaczy, aby Chrystusa wywieźć z martwych w górę. W Starym Testamencie to jest słowo w y, morze, bo to jest cytat, ale tutaj y, apostoł Paweł y, mówi, y, używa słowa obchłań, jako że to słowo oznacza głębia i odnosi to y, do krainy umarłych. Niektórzy mówią, że Pan Jezus po śmierci wstąpił do miejsca, gdzie są umarli, ale y, Ci, którzy Słowo Boże y, długo rozważają, y, raczej stoją na stanowisku, że Pan Jezus nie wszedł do tego miejsca. Jest napisane, nie pozostawisz duszy mojej w utchłani. To jest dziecha apostolskie, Jest to również cytat z psalmu. Y, więc nie tyle, że tam Pan Jezus nie miał być długo, ale że w ogóle tam nie wszedł. Y, jego ciało nie było oskarżony i również Jego dusza nie miała powodu wchodzić do krainy umarłych. Pan Jezus oddał swoją duszę w ręce Ojca. A więc z krzyża poszedł w górę, a nie w dół. Niektórzy wierzący mówią, że Pan Jezus wszedł do otchłani, żeby ogłosić umarłym swoje zwycięstwo. Tylko też powstaje pytanie, po co? ogłaszać zwycięstwo tym, którzy i tak już z tego miejsca nie wyjdą. A zatem tutaj chodzi o fakt, że ktoś miałby do krainy umarłych wstępować, żeby Chrystusa z martwych wywieźć, ale jest to niepotrzebne, bo Pan Jezus przecież żyje. Mamy y, też i y, <śmiech> miejsce w Ewangelii Łukasza, ósmy rozdział. To jest właśnie to, co wspominałem na początku, że demony prosiły, żeby ich do otchłani nie posyłać. Poza tym y, siedem razy w Księdze Objawienia y, y, się powtarza y, odchłań. I jest to za każdym razem tak siedlisko, czy miejsce przetrzymywania, taki areszt dla demonów. Chciałbym to się podać z drugiego listu Piotra, drugi rozdział, wiersz czwarty. Jest napisane, Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zbrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. I do tego jeszcze z listu Judy, który w znacznej części pisze to samo. Szósty wiersz listu Judy. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pędach w ciemnicy na wielki dzień sądu. A więc odchłęd jest to bardzo głębokie miejsce przygotowane przez Boga, taka bardzo głęboka piwnica, w którym te nieposłuszne demony, czy też część ich przebywa. Mówimy, że szatan przecież ciągle działa i jego demony także. I również ci, którzy te anioły, które były nieposłuszne i wyszły u postaci na ziemię, o których poczytaliśmy, są trzymane w ciemnicy. Tutaj jest greckie słowo tartar czy tartarus. Użyte jest to słowo z mitologii greckiej, gdzie m.in. tantar czy syzyf. W tej mitologii są opisani, że przebywają. Ale też skoro Duch Święty użył tego słowa, to... Ma to też swoje znaczenie. Jest to takie, takie więzienie w więzieniu, w w tak jest więzienie w więzieniu, osobny dział. Czy też to, co czytamy o apostole Pawle, że był wrzucony do wewnętrznego więzienia, czyli jeszcze głębsze niż inne pozostałe. Więc ten tartar byłby takim lochem specjalnym jeszcze w tej odchłani. Właśnie takim specjalnym dla tych akurat konkretnych aniołów upadłych. A więc jest to takie miejsce, które też ma swoje dno, bo czytamy proroctwo Izajasza o tym, że zostałeś rzucony na dno odchłani. A więc przy nieprzeniknionej ciemności, miejsce, z którego nie ma wyjścia, chyba, że Bóg tego zechce. Nie jest to jezioro ogniste, do którego szatan będzie wrzucony później, ale taki rodzaj aresztu. I anioł tym łańcuchem oczywiście, łańcuch to nie jest metalowy, nie są metalowe ogniwa w tym przypadku, ale po prostu obraz tego związania tego właśnie wroga i zostanie on i wraz z demony z nim, jak to też Izajasz nam mówi, możemy to wywnioskować, zostaną właśnie wrzucone do tego więzienia na tysiąc lat. Bóg ma wszystko ułożone. Wszystko jest zaplanowane. I to, że dzisiaj szatan jeszcze ma możliwość działania, to też po prostu jest jeszcze i Bóg to wszystko wie. Nieraz może ktoś by powiedział, dlaczego dzisiaj jeszcze szatan działa, czy mógłby Bóg to związać. Ale kochani, musimy to sobie powiedzieć taką rzecz, że wtedy i my nie bylibyśmy doświadczani i nie wygnęlibyśmy do Boga. Bo serce ludzkie jest po prostu tak przewrotne, że gdy nam byłoby, byłoby dobrze, to byśmy o Bogu zapomnieli. Szatak jest takim, może powiedzieć, czynnikiem, który po prostu nas chce kusić, a my po prostu mamy się temu przeciwstawiać. I jeżeli przeciwstawiamy się swoją własną może być, siłą i swoimi własnymi myślami, to wtedy po prostu Bóg nam nie może pomóc. Ale kiedy po prostu mamy to oręże Boże i ta łaska i miłosierdzie Boże jest z nami, to wtedy po prostu szatan jest powolony. I Słowo Boże mieszka w nas. I tutaj ten urywek pokazuje nam, że Bóg po prostu całkowicie związuje szatana. I On po prostu wrzuca go do tej odchłani. To jest zdumiewające. Pierwszy raz takie coś, można powiedzieć, w całym stworzeniu zaistniało. Szatan zawsze miał tą jakby wolność. Choćby nawet w Joba widzimy, że on wędruje tu, jest, tu i tam. Wiemy, że nie jest we wszystkich miejscach szatan, ale jest, może dzisiaj jest w Ameryce albo gdzieś jest, cały czas nad ziemią po prostu krąży. Także to no nie jest tak, że on jest we wszystkich miejscach, tak, tak nasz pan. I też i to miejsce, które tutaj Bóg dla niego przygotował, ten areszt, jak żeśmy słyszeli, to on też tam jest niewszechmocny, będzie związany i będzie po prostu w tym miejscu, można zamknięty, związany, jakby będzie na tysiąc lat. To jest zdumiewające, że Bóg i, i taką rzecz pokazuje. Nie widzimy tego nigdzie w starym testamencie, dopiero tutaj, tutaj, możemy powiedzieć, pierwszy raz jakby jest takie coś pokazane. Izajasz coś takiego wspomina, ale to wspomina po prostu, możemy powiedzieć, nie mówi konkretnie o czasie, kiedy to nastąpi. Tu mamy już pokazany czas, kiedy to następuje. Objawienie ma to do siebie, że ono po prostu jest ustawione, tak możemy powiedzieć, z jednej strony tematycznie, z drugiej strony według czasu jest ustawione. I ono właśnie ma ten, ten wspaniały, można powiedzieć, to pokazuje nam w jakim czasie to następuje. Chociaż nie wiemy kiedy ten czas nastąpi, to jednak wiemy, że Bóg tak to ustawiał. Oczywiście czas łaski ma to do siebie, że po prostu nie wiadomo kiedy się kończy. Wiemy kiedy się zaczął, ale nie wiemy kiedy się skończy ale e, późniejsze lata po prostu e, już są konkretnie określone. I e, tutaj e, zaczyna się, można powiedzieć, czas e, po e, powiedzieć, ucisku, po siedmioletnim ucisku, kiedy szatan zostanie związany. tej, można powiedzieć, sądzie, e, sądzie żywy i umarły, kiedy Pan Jezus 25 rozdziału e, oddzieli owce od kozłów. 25 rozdział. Żywi umarli. Znaczy ży, Sąd żywych na ziemi. I później po prostu Bóg zajmie się też i szatanem i zwiąże go. I wtedy następuje te tysiąc lat i Pan Jezus zaczyna, można powiedzieć, królować na ziemi. Widocznie będzie widzialny w, w Jerozolimie, w na ziemi, zasiądzie na tronie. Jako ten jedyny, sprawiedliwy i wszechmogący władca i Pan Jezus Chrystus ale wracając do tematu widzimy, że to jest ten pochwyci smoka węża starodawnego zobaczmy, że on zawsze był na tej ziemi on kiedy tylko już Bóg stworzył Adama i Ewę on nie zajmował się nigdy zwierzętami nie zajmował się roślinami, drzewami ale zajmował się tylko ludźmi. I szatan po prostu chce podporządkować sobie właśnie ludzi po to, żeby właśnie tak samo czynili, tak jak te jego zastępy aniołów, którzy są za nim. Jedna trzecia tych aniołów, które Bóg stworzył jest za szatanem. I zobaczmy, jak wiele milionów ludzi po prostu też jest za szatanem, poszli za nim. I to jest takie zdumiewające, że wybrali raczej tego kłamcę, tego można powiedzieć węża starodownego, który po prostu, którym jest szatan, niż Boga, który jest prawdą i naszego Pana, jest Chrystusa, który dał się krzyżować. Ale tutaj właśnie mamy napisane ten wąż starodawny, ten, który, który po prostu jest opisany w tym, na samym początku Słowa Bożego, kiedy właśnie On zwiódł y, Ewę i później po prostu człowiek popadł w grzech i wiemy, że od tego czasu grzech jest na ziemi. Gdyby, y, gdyby się ta sytuacja nie zaistniała, to być może, że nawet Biblii by nie było, ale wiemy, że y, człowiek po prostu jest y, y, grzeszny i dlatego po prostu mamy to Słowo Boże opisane i pokazane, jak po prostu to działa wszystko. A my mamy wolną wolę, żeby jednak po prostu tego głosu, tego Zwodziciela, tego, tego który wszystko czyni źle, który chce stanąć nawet na miejscu Pana cały czas, chce zająć to Jego miejsce i ludziom pokazać, że to jest On, jedynie Zbawiciel, Także widzimy, że On ciągle i ciągle po prostu chce zająć miejsce Boga, chociaż Bóg mu to po prostu no nie pozwala mu na to. Ale Jego pragnieniem jest ciągle na nowo to czynić. Raz to zrobił i teraz ciągle ciągle na nowo po prostu chce to zrobić. Chociaż samemu mu to się nie udaje, to jednak tutaj ludzi stawia w takich miejscach, żeby, może powiedzieć, żeby oni mówili, że są Bogami choćby nawet i ten człowiek, który żeśmy czytali wcześniej, ten fałszywy prorok, czy to zwierzę, z 13 rozdziału, objawienia nam o, tym, o tych dwóch może osobach opisuje Słowo Boże. I on właśnie, szatan, do tego ich, może powiedzieć, powołał tych ludzi, dał im, może powiedzieć, swoją moc, tym właśnie dwóm zwierzęcom, dwóm ludziom, i po prostu On w ten sposób, może powiedzieć, myśli, że to coś po prostu tutaj wskóra tej ziemi. No, tak On działa, kochani. Bogu dzięki, że po prostu że możemy z tego słowa wiedzieć i naprzód to wiedzieć, że to działanie jest, można powiedzieć, tylko i wyłącznie Jego działaniem. Zobaczmy tutaj, y, mamy cztery nazwy szatana. Tego, y, jest to smok, wąż starozawny, którym jest diabeł i szatan. Widzimy, że jakby w jednym wierszu y, określony jest y, wiele jego, można powiedzieć, y, nazw. Ciężko by to nazwać było imieniami. To, szatan to nie jest ktoś taki miły i inteligentny. On oczywiście jest inteligentny, najbardziej inteligentny ze wszystkich aniołów, ale dla człowieka po prostu jest bardzo wielkim nieprzyjacielem i kłamcą. To musimy wiedzieć kochani, że z nim nie da się walczyć. Po prostu byśmy byli bez Boga powaleni w każdej chwili. On y, przyszedł do samego Pana i mówił do niego, także cóż dopiero do nas miałby nie przyjść i z nami nie chcieć, możemy rozmawiać i nas powalić. Jemu to się uda, udawało i chcemy po prostu y, przyjąć to słowo i być ostrzeżeni, że on po prostu y, chce ludzi zjeść i osłabić, nawet wierzących. Ale tutaj przychodzi taki czas, że zostanie związany na tysiąc lat. To jest wielką Bożą łaską, ale chcielibyśmy dzisiaj jeszcze i słowo takie powiedzieć, co do tego, że chociaż szatan będzie związany na tysiąc lat, chociaż ludzie już nie będą kuszeni, chociaż on nie będzie może powiedzieć, posyłał żadnego anioła, swojego demona do żadnego człowieka, to jednak w krótkim sercu jest zło i ci, którzy się nie pojednają, nie nawrócą w tysiącletnim królestwie oni po prostu zaś później będą szli ze szatanem mamy od siódmego wiersza o tym napisane i to ich serce możemy powiedzieć kiedy usłyszą jego wołanie i głos oni, oni pójdą za nim to jest zdumiewające to są wszyscy ludzie, którzy się urodzą w tysiącletnim królestwie i się nie nawrócą do nieba wchodzą tylko ludzie nawróceni i tak samo i z tysiącletniego królestwa tylko ludzie nawróceni wchodzą do nieba i będą żyli yy, czy w niebie, czy na nowej ziemi czy z Bogiem, obojętnie gdzie to pierwsze w martwych stanie obejmuje tylko ludzi, którzy po prostu są na nowo narodzeni to znaczy urodził się z człowieka, a później musi się urodzić jeszcze i z Boga to jest nowo narodzenie i tak samo w tysiącletniej królestwie i takiego człowieka już szatan nie może zjeść może sobie wyobrazić sobie jak to będzie na nią um, Łapka tego szatana myślę że bez jakiejś wielkiej walki po prostu weźmie go i, można i tak otworzy to pomocła chłani, wchodzi, tam wejdzie koniec. Bez. Nie będzie tam uciekał czy gdzieś tam przez porza. Można sobie tak wyobrażać. Przyjdzie <śmiech> czas i des.. Jako, jako ten pochładamy. Bóg ma taką moc że żaden człowiek po prostu nie może chodzić po tej ziemi, jak mu się podoba. A tym bardziej te można powiedzieć wyższe w stworzeniu, może powiedzieć, anioły i tak samo i szatan muszą być Bogu podporządkowani. To nie tak jest, że gdy Bóg by je zechciał, to szatan musi nie wstawił przed jego tronem. Kiedy Bóg zechce, musi mu się wstawić przed jego tronem. Inaczej po prostu by był zniszczony. Dlatego szatan jest podporządkowane. Choćby nawet księdze Joba o tym czytamy. I tym samym i tutaj. Jest to po prostu Bóg. Wyda taki rozkaz i szatan musi po prostu być w tym miejscu. I koniec. Też trzeba powiedzieć, że te anioły światłości są jednak większą mocą niż te anioły upadłe, tam od Boga, ale też to widać, że naprawdę cóż to jest dla Boga diabeł? Rzeczywiście tylko zdmuchnąć i już go nie ma, więc ma go dla swojego celu. Akurat, że on teraz jeszcze jest aktywny. Też i z tego fragmentu można to wymiastować, skoro nie będzie szatana czy przez tysiąc lat, a ludzie jednak będą grzeszyć. To znaczy, że nie możemy powiedzieć tego, że tylko szata jest powodem tego, że grzeszymy. Jednak ten grzech jest nas. Nawet jeśli nas ten zły nie zwodzi. Ewa powiedziała wąż zwiódł mnie. A tutaj będzie czas, kiedy tego węża nie będzie. I nikt nie będzie mógł powiedzieć, szatan nie zwiódł, ale jednak i tak ludzie będą czynić źle. To jest bardzo wymowne. Ale zwróćmy uwagę jeszcze na te cechy, czy te określenia szatana, bo szatan jest to jedna osoba, czy też diabł, jest to jedna osoba, który ma też wiele tych swoich pomocników. Więc tego ich przywódcę określa się jako smoka, czyli jest to ktoś bardzo brutalny, bezwzględny. Dalej jest wąż starodawny, a więc ten, który jest chytry, czy też podstępny. Jest takie określenie wyrafinowany, czyli ktoś, kto ma wysoką inteligencję, ale jednak całkowicie pozbawiony bezbożnych. Bo trzeba rzeczywiście być wyrafinowanym, żeby podejść do tego, którym jest, który jest Słowo Boże, czyli do Pana Jezusa, i powiedzieć, rzuć się w dół, albowiem napisano. Aniołom swoim każesz, aby nie zranił nogi swojej. Chodzi o sam 90 czy 91, który szatan zacytował jako zabezpieczenie dla syna bo Rzeczywiście to jest prawda. Z tym, że szatan włożył to, to, po prostu źle to zastosował w tym wypadku. I mówi, aniołom on swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. A więc użył Sława Bożego stosunku do Pana Jezusa rzeczywiście, ale y, źle y, je zastosował i Panu odpowiada, napisane jest również, nie będziesz kusił Pana Boga swego. A więc nie jest tak, y, że y, mógł sobie stanąć i się rzucić w dół, no bo, bo i tak go zachował. To jest też i dla nas słowo, y, byśmy y, z rozwagą też i stosowali, czy z. No, brali to słowo do swojego życia, a więc on jest rzeczywiście wyrafinowany i, i yy, przez to bardzo yy, niebezpieczny jako zwodziciel. Yy, dalej mamy diabeł, a więc oskarżyciel, jest to cecha właśnie diabła. Yy, ten, który yy, czytaliśmy oskarżał wierzących, czy oskarża jeszcze do tej pory wierzących czyni podziały wśród wierzących, czy też i w I szatan oznacza przeciwnik. Jest to jego no, wielkie działanie. Który się, ten, który się przeciwia, który buntuje. I to wszystko możemy zauważyć też i na co dzień w życiu. On działa. Rzeczywiście w tym świecie, w którym żyjemy. Wiele z tych rzeczy można zauważyć właśnie skutek jego taki, tego, tego złego działania. Chciałem jeszcze na koniec podać proroctwo z Izajasza 24 rozdział, 21 wiersz. Trzy ostatnie wiersze tego rozdziału jest napisane tak. I stanie się w ogóle dniu, że Pan nawiedzi wojsko górne w górze królów ziemi na ziemi. A więc możemy w tym widzieć szatana i jego sługi, demonów, to wojsko górne w górze, że on będzie związany, ale też i wszyscy jego pomocnicy. I dalej królów na ziemi, a więc tych wszystkich, którzy idą, którzy giną w Armagedonie, po prostu u nich tam, tak jak szczury się przyciąga tym takim środkiem, który wpływa, czyli który po prostu, któremu się nie potrafią oprzeć. Jest to środek hormonalny, który bardzo ich pociąga, a więc pan ich takim wielkim magnesem przyciągnie w to jedno miejsce i e, zniszczy. E, I dalej czytamy. I, ben, I będą zebrani razem, jak więźniowie w loku, a więc to jest to związanie tysiąc lat. I będą zamknięci w więzieniu. Po wielu dniach będą ukarani. W tych wiele dni to jest y, tysiąc lat. Y, I dalej ukarani, czyli wrzuceni do Jeziora Ognistego. I dalej mamy zarumienie się Księżyc, Słońce się zastydzi. Mamy odniesienie do czasu, y, końca czasu ucisku, a więc y, to, że y, Księżyc Słońce nie z tym blaskiem, a Księżyc zamieni się w krew, będą te znaki u niebie. I dalej mamy królowanie Pana Jezusa. Pan ze stępu będzie królem, na górze syjem, i, i przed ich starszymi będzie chwała. I właśnie te wydarzenia, które tutaj czytamy, mają, widzimy, swój plan u Boga. Satan rzeczywiście najpierw został strącony z tego bezpośredniego, bezpośredniej bliskości Boga. Wiemy, że on w momentu stworzenia, to Ezechiel 28 mówi, już miał te wszystkie swoje piękności, więc nie dochodził do tego stopniowo, tylko od razu został stworzony w tej swojej cudowności. Warto się chwilę przy tym zastanowić. i e, Później przebywa do tej pory jeszcze w powietrzu, w tych obręgach niebieskich. W będzie strącony już tylko na ziemię. Kościoła już nie będzie, będzie się zmęcał nad e, ludem e, Izraelskim. Potem jak widzimy, strącony do otchłań. I po tym krótkim wypuszczeniu jezioro ogniste. Coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. Tak jest boże plan. I szatan też zna ten swój czas. Ale dla nas jako pocieszenie może być to, że rzeczywiście ten, który jest w nas jest mocniejszy niż ten, który jest na świecie. Jak również i to, co napisał Jakub, u Pański, że mamy przeciwstawić się szatanowi mocniej w wierze, a ucieknie od nas. To znaczy, że szatan nie stoi przy nas cały czas. Jeśli... W chwili pokusy zawołam do Pana i jednak zrobię właściwy to, on odejdzie. To jest bardzo dobra wiadomość, żebyśmy nie myśleli, że jesteśmy cały czas atakowani przez miliony demonów. Przede wszystkim to Pan jest tym, który zakłada obóz u nas. Jesteśmy bezpieczni. Kiedyś jedna siostra się pytała, czy może głośno się modlić, bo obawia się, że nie słyszy. Oczywiście, nie bój się tego, że szatan Cię słyszy, przede wszystkim Bóg Cię słyszy. Myślę, że na pewno tak jest, że ci ludzie, którzy nie wierzą w Pana Jezusa, którzy mają sumienia uśmierzone, to czy przy nich w pewnym momencie szatan już jest, czy nie jest, to oni po prostu z natury brną nadal tym złym swoim czynie i można powiedzieć nawet bezmyślnie dalej grzeszą. Szatan może ich użyć. Ale, ale ci ludzie, którzy poszli za Panem, to na pewno się zdarza, że ten szatan nad nimi właśnie próbuje pracować i w jakiś czas staragnie w jakieś ich tam pokusy wciągnąć, tak jakby choćby nawet w ten przypadek z Dawidem, kiedy go podszedł z Ale nie jest to w takim naturalnym, zwykłym, codziennym grzeszeniu, że, że w tym trwał tylko po prostu jest to jeden z nielicznych przypadków, gdzie, gdzie człowiek jednak sam, no nie zawsze się potrafi ostać, lecz da się podejść i na tym się pracować. Aby mieć takie właśnie słowo, jak to mówią na końcu języka, takie jak miał Pan, że lecz Pismo mówi. Na swoją obronę. Osobiste doświadczenie jest takie, że czy to nie była chwila, to był jakiś dłuższy czas, takiego intensywnego tłuszczenia, to wtedy, y, dopóki się wahałem, to to trwało. Ale kiedy zdecydowanie, nareszcie to z sercu y, padło, to nie, to ustało. Tak się wyjaśniło. I oczywiście taka zasada, żeby zdecydowanie przeciwstawić się przez